Cześć wszystkim, mam na imię Wojtek, jestem alkoholikiem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Powiem wam, że nie spodziewałem się 30 minut, nie wiem, czy wykorzystam tyle, bo ja nie chcę zanudzać, a speakerem dobrym nie jestem w moim mniemaniu. Ale dobrze, zacznijmy może od tego, że czemu się tu znalazłem, w sensie, jak do tego doszło. I, i, I co ja tu robię, i, i co robię, żeby nie pić dalej. Więc stanąłem się w a, jak każdy. No. Nie dlatego, że Tesco akurat było zamknięte czy inny sklep, i, i nie chcąc co przechodząc wszedłem, tylko powiem wam, że po iluś latach chylania yy, a zorientowałem się, że piję nadmiernie. Na, no, ja piję codziennie, natomiast według mnie to było no, nadmiernie. Pamiętam jak moja partnerka mi powiedziała, że ty pijesz, jak się cieszysz, ty pijesz, jak się smucisz, ty w ogóle mój dla ciebie nie ma, nie ma, tak, że nie ma powodu, żeby nie pić. Zawsze jest powód, żeby się napić. Powiem wam, że wtedy mi tak kurczę, się faktycznie, no. Jak jest coś złego, to piję, jak jest coś dobrego, no to chcę to uczcić, to też piję po prostu na okrągłą. I, i stwierdziłem, że no, przestanę. I tak mi zeszło kilka lat, bo no powiem, że zawsze tak było, a to jeszcze, no jeszcze dzisiaj, ostatni raz, jeszcze tylko wieczorkiem i, i, i na drugi dzień już miałem wyrzuty sumienia, y, że nie przestałem wczoraj, i, ale to jeszcze tylko dzisiaj, znowu dopiero, tylko najwyżej. No i oczywiście to się kończyło tak, że, że się nawaliłem. I y, y, i powiem wam, że tak już, już nie mogłem w to lustro, bo tak co, codziennie wieczorem, kiedy szedłem do ubikacji, się załatwić po, po, po tych hektolitrach piwa i alkoholu i innego. I, I wiecznie patrzyłem w to lustro i mówię, no i co? I znowu? I znowu piłeś? I znowu piłeś, nie? I, i, i straciłem już taki szacunek dla siebie. I było jakoś tak, pamiętam, siedziałem na łóżku pewnego dnia, piwa oczywiście w koło mnie, zioło, bo, bo zioło paliłem regularnie przez kilkanaście lat codziennie po prostu hodowałem, jarałem sam. Więc papierosy do tego wszystko. Wszystkie używki po prostu, wszystkie. O, od kleju zaczynając, jak miałem, 12 lat, więc do czterdziestego, któregoś roku życia codziennie byłem na czymś. I, I siedziałem na tym łóżku i powiem wam, że stwierdziłem, że już mam dość. Że już alkohol nie działa. Że już mi nie przynosi ulgi i, i zaczął mi męczyć. I mówię, kurczę, i wiem, że już nie potrafię sam przestać pić, bo próbowałem przez ostatnich parę lat. I codziennie sobie mówiłem, że a, jutro, jutro. Więc stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić. I wpisałem w Google, pamiętam, jak przestać pić samemu. Samemu oczywiście, no bo ja wszystko sam robiłem. No i tam wyszło, że albo, albo terapia, albo meeting, więc... Więc był wybór prosty. Mówię, no na terapię nie pójdę, bo muszę alimenty płacić w Polsce, bo rodzinę znożyłem już przepić. E, więc y, no muszę zarabiać dalej, więc poszedłem do a wam powiem. I, I tak się zaczęła, moja droga. Nie było to łatwo, bo przechodziłem, nie wiedziałem, o czym mówią. Wychodziłem z mitingu, szedłem pić dalej. Ale już mniej. No i przynajmniej na mitingu nie piłem. Wtedy, kiedy byłem na mitingu, więc to już było coś. I, I tak mi zleciało. Powiem wam, że w końcu po paru miesiącach stwierdziłem, że wezmę sensora. I, I tak się też stało. Poszedłem. Y, y, zrobiliśmy program. I, i Od skąd wszedłem na program, spokój miałem, bo może ja nie piłem chyba trzy lata. I już było fajnie. No już taki, no, można powiedzieć, już się czułem pewniej. I, I przyszedł pierwszy lockdown, e, pandemia i tak dalej, więc meetingi już tylko online, już kontakt, e, z, że tak powiem, z ludźmi był urwany. No i stwierdziłem, że kur, jeszcze jest taki gość na tym na internecie wujek porada bodajże, i on tam ma alkoholik, który 13 lat nie pił i później poszedł i, i, i pił, mówi, że się da kontrolowanie, on to pije i on ileś lat tam spożywa alkohol i, i nic mu się nie dzieje. Mówię, no to i ja spróbuję. Mówię, to przecież może faktycznie. Ja tylko po prostu nie potrafiłem przestać. A, a nie, może nie jestem alkoholikiem, może tylko pijakiem byłem. I, I powiem wam, że spróbowałem. I poszedłem i wypiłem. Wypiłem, opiłem się jakoś później przez pół roku, sorry, przez miesiąc nic nie piłem. Nawet nie sklinowałem na drugi dzień. Po miesiącu znowu się napiłem. I tak przez, przez pół roku, raz w miesiącu. No to sam sobie udowodniłem, że potrafię kontrolować. Mówię, no jak? Przez pół roku, raz w miesiącu piję, no to jak inaczej? No to mówię, to jak potrafię raz w miesiącu, no to przecież dwa razy w miesiącu też będę kontrolować sytuację. No i tak się stało. Wypijałem już dwa razy w miesiącu. A później stwierdziłem, że przecież normalni ludzie piją raz w tygodniu. No przecież weekend jest od tego. No to już piłem raz w tygodniu. No ale jak już piłem raz w tygodniu, to za chwilę się zrobiły dwa, za chwilę się zrobiły trzy razy w tygodniu. I... I za jakiś czas się obejrzałem i mówię, ja jestem w tym samym miejscu, w którym byłem. I, i znowu się zaczęła ta obsesja i ciężko było. I, no, chciał nie chciał dobrze, że za, dobrze, że, że nikt do tego a nie. Że mnie nie wyrzuca z tego naszego. Wiedziałem już, gdzie wrócić na szczęście. I, i już przynajmniej, przynajmniej sobie udowodniłem, że ja już jednak nie wyotrafię pić kontrolę. Nie. I, I nie ma sensu próbować dla mnie. Może. Tak niektórzy mówią, że im się to zacznie, że jak pójdą za pierwszym, to pójdą jak długa od razu, Bóg wie co, przez, e, że, że wiecie, że od razu będą pić do upadłego tydzień, dwa, trzy, miesiąc. Bóg U mnie tak nie ma. U mnie to jest jak ta gotująca żaba. Jak się ją rzuci na wrzątek, wiecie, to ona wyskoczy, nie? No bo jest gorąca woda. A, a jak się ją rzuci do zimnej wody, to ona se pływa i tak się powoli podgrzewa, aż się ona ugotuje, przyzwyczai się do warunków. I ja, to jak jest, tak jest ze mną właśnie. Pomalutku, pomalutku i na końcu w tym rządku wylądowałem. O, I tak to wyglądało. Więc, ale przynajmniej z tyłu głowy mi nie chodzi, że być może będę być kontrolowanie. chociaż tyle sobie udowodniłem I, i być może było mi to, no, raczej było mi to potrzebne, inaczej by mnie nie spotkało. A do drugiego kroku. Drugi krok, powiem wam, że mówi, drugi krok brzmi, niech sobie to zobaczy. uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przewrócić nam zdrowie. I to tłumaczył, te, te kroki tłumaczył chyba Osiatyński kiedyś. On był jednym z, z tłumaczy, i on sam mówił, że on to niefortunnie przetłumaczył, bo to uwierzyliśmy, że siła wyższa, większa przywróci nam, mówi, że najlepsze to jest tłumaczenie na ruski język, zdrowe myślenie. Nie taki zdrowy rozsądek, a zdrowy myślenie. Chodzi o to, o to myślenie właśnie, że, że to uwierzyliśmy w drugim kroku, że siła wyższa i to nie jest mowa o Bogu. W jest dopiero mowa o trzeci, w trzecim kroku. Natomiast drugi krok mówi o sile wyższej. I powiem wam, że no taki, ten drugi krok to podejrzewam, że ja już chyba podjąłem właśnie na tym łóżku, kiedy przestałem pić, zrobiłem, no bo uwierzyłem w to, że, że gdzieś ta pomoc nastąpi, nie? No to musiałem wybrać gdzieś, że albo ta terapia, albo to A, więc, więc to A było tą moją siłą wyższą, która, gdzie uwierzyłem, że oni mi tam są w nie pomóc, no dlatego tam poszedłem. Czyli, inaczej jakbym z góry założył, że mi nie pomogą, to bym na mnie poszedł po prostu. E, więc, więc dla mnie siłą wyższą to e, A. I, I powiem Wam, że mimo tego, że tam chodziłem i nie potrafiłem się zatrzymać, jak, jak niektórzy mają szczęście, że od pierwszego meetingu po prostu gdzieś tam dostają olśnienia bo, albo nie wiem czego i, i, i przestają. Tak u mnie to nie wychodziło, ale widziałem tam tych ludzi zadowolonych, wiecie, i, i, tego, i to, że nie piją, że się da. Po prostu to mnie ciągnęło. Mówię, kurczę, oni potrafią, Mówię, no to. I to są alkoholicy prawdziwi, bo przecież słuchałem spikarek. Historie podobne do moich, jeszcze nie na niektórych gorsze, niektórych niektórzy bardziej, że tak powiem, poturbowani przez alkohol, inni mniej. I, i to mnie trzymało, więc ta siła wyższa to było. A, i, I uwierzyłem w to, że przychodząc tam, po prostu u mnie się też to uda. I, I się udało w końcu, nie? Natomiast o co chodzi z tym zdrowym myśleniem? Ja to później. Powiem wam, że zacząłem jak już odszedł alkohol, że tak powiem ta obsesja odeszła i sobie, że tak powiem już, już jakiś czas nie piję alkohol, nie używałem go. Stwierdziłem, że no troszkę ten łeb mój trochę przewietrzył się od tych, swoich, od tych używek. A więc stwierdziłem, że przecież ja mam jeszcze, jeszcze mam marihuanę, jeszcze mam papierosy, to są kolejne moje wojdzie do trumny, nie? To są, to są dalej moje używki. Więc jedno po drugim musiałem odstawić, no bo zdrowy, no gdzieś ten zdrowy rozsądek, prawda, w który uwierzyliśmy, że został nam przywrócony zdrowe myślenie. No, no nikt, kto zdrowo myśli, kto ma zdrowy, chociaż trochę zdrowego rozsądku, nie, nie, nie bierze papierosów czy narkotyków, no bo to mówi, no przecież to mnie zabija. Gdzie, gdzie, gdzie tu jest zdrowy rozsądek, nie? Więc ten zdrowy rozsądek mi kazał, żeby to wszystko rzucić w diabłę, że ja tak powiem, bo, bo mi to nie służy, bo to nie jest potrzebne moim organizmie. Bo Organizm, tam jest woda w środku i tak dalej, więc tam nie ma ani tytoniu, ani, ani alkoholu, nie, ani narkotyków, więc to jest tak naprawdę no, tylko zbędne. I, i pamiętam, że chciałem, że chciałem, kiedy się modliłem o, o, o rzucenie papierosów, bo, bo, bo w ten sposób też sobie załatwiłem obsesję picia na kolanach i pamiętam, że tak się modliłem, mówiłem Boże, żebym tak, żeby tak mi się udało z tymi papierosami jak i, i z alkoholem, żebyś mi pomógł tym i nagle taka myśl do mnie przyszła, czy ja chcę naprawdę rzucić? I stwierdziłem, że nie, bo mi się chce jarać, ja, ja chcę palić dalej. I wtedy zacząłem się modlić o to, żeby mi się chciało rzucić, rozumiecie, żeby, żeby mi się, żeby ta chęć do rzucenia fajek przyszła. I, i w ten sposób i wykombinowałem w ten sposób, powiem wam, że spokój mam, nie palę, nie? Chociaż mówię, przestałem palić w wieku już tam 43 3 lat, a zacząłem palić jak miałem naście i, i Maryśkę też zacząłem jeszcze wcześniej niż papierosy palić. Więc to wszystko udało mi się odstawić i w tej chwili piję dwie kawy dziennie i nic więcej mi nie potrzeba. I, i, i to jest to. I, sponsor mówił właśnie, drugi krok to jest ważny, mówi, żeby, żeby mieć otwartą głowę, od, to, jest, to jest jeszcze to właśnie to zdrowe myślenie, to zdrowy rozsądek, to się bierze z otwartej głowy, mówi, bo no ciężko było ją mieć, jak się było zadżumionym przez tyle lat, no, no to wiesz. Ja sam ja sam, ja sam, nawet myślałem, że ja przecież nie przesadzam z alkoholem, że nie ma tak źle, wiecie. To, że przepiłem rodzinę, to, że przepiłem, jak ja później policzyłem, dwa mieszkania takie na Śląsku dwupokojowe. Y Wtedy się nagle odsunąłem, że mam paradontozę, jakąś tam z zębami problemy, zaniedbane zdrowie, Otuszczona wątroba i cuda na kiju. I, i, ale ja dalej myślałem, że jest okej, okay, nie? nie ma Co, nie, nie leżę w rowie, no to co? Jakbym nawet podejrzewam, leżał w rowie, to bym pomyślał, że i tak się szybko zebrałem stamtąd. E, więc to zdrowe myślenie przyszło później, ten zdrowy rozsądek, po kolei, po trochę i, i on przychodził, także ten do tej pory te drugi, każdy krok do tej pory robi, wiecie, bo, bo, bo jeszcze mam wiele rzeczy. w tej Myślenie, trzeba, mógł, chciałbym bardzo zmienić swoje myślenie, swoje nastawienie do wielu rzeczy, no ale to wymaga pracy i, i, i dobrze zresztą, nie? To myślenie właśnie, żeby zmieniać. Bo, bo za, myślenie, za myśleniem idą uczucia. Zależy jak pomyślę o czymś, takie mam później uczucia i, i, i później są od, od uczuć biorą się reakcje i to się takie takie reakcja łańcuchowa się robi, nie? Więc ale nad tymi myślami jeszcze, jak już koźnimy, kierujemy to, to jest łatwiej niż nad emocjami. Nad emocjami mi się gorzej panuje, natomiast nad myślami jeszcze w miarę, w miarę. Więc to zdrowe myślenie. To jest, e, mówię, robota do... No ja zresztą na całym programie. Co e, jest, to jest to? Hmm. Oczywiście później już, w kroku trzecim to, to, to, ta siła wyższa została zamieniona na, na błoga. Ale na początku to była, to była wspólnota i, i sponsor w zasadzie. Koledzy przecież pamiętam na programie, jak, jak chodziliśmy, to jeden do drugiego dzwoniła, to, jak tam robisz, a tamto. Wiecie, fajne takie, takie poczucie braterstwa, nie? Razem żeśmy wychodzili z tego wszystkiego. Super to było, takie, taką jedność się czuło trzymaliśmy się razem, który tam nawet taka, była ta wyczuwana trochę rywalizacja, ty już na tym kroku, a ja jeszcze na tamtym, a inny znowu był dumny z tego, że jemu się nie spieszy i tak i każdy gdzieś tam coś. Fajne to było, to była taka przygoda super, że, że tak powiem, no, I, ale, ale to była podstawa, otwarta głowa i, i, zdrowe, i zdrowe myślenie, każdy z nas chciał, każdy z nas chciał dla siebie jak najlepiej, no, jeden dla drugiego już bo to, to... Cieszyło, jak się widziało, że jeden nie pije tyle, drugi tyle, czyli się da, czyli idziemy dalej w dobrym kierunku. Nie? Fajnie. Nie wszystkim się to udało. Niektórym się od razu udało, innym później. Ale, ale to było fajne. Spodo tradycji drugiej. Tradycja druga. Je, jedynym i najważniejszym autorytetem w naszej wspólnocie jest Bóg. Jakkolwiek może on wyrażać Jakkolwiek on może się wyrażać w sumieniu każdej grupy, no bo nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nam nie rządzą. No to tutaj ja miałem doświadczenia z, z, z sumienia grupy, prawda? Tam nieraz różne kwestie były podejmowane i nie lubiłem na początku sumienia grupy, bo, bo nie, nie lubiłem sporów. mnie każdy spór wywoływał jakieś negatywne emocje, bałem się tego sporu, zaraz gdzieś lęki, jakieś obawy. I, i, ale chodziłem na te sumienia grupy, bo, no bo mnie to uczyło. Nie? No, też musiałem kiedyś podejmować jakieś decyzje, brać w dyskusjach, zmierzyć się z tym, że ktoś może mieć inne zdanie niż ja. i, i że, no Przecież kiedyś to tylko było moje najlepsze i zawsze było na wierzchu, więc sumienie grupy mi pokazywało, że nie, że to moje zdanie się liczy owszem, ale nie, nie jest najważniejsze. Nie? To, to było bardzo dla mnie takie te sumienia grupy były dla mnie taką lekcją. Do tej pory jeszcze są wyzwaniem, nieraz jest prawdziwa dyskusja. opierdowy często, nie, ale, ale jakie tam emocje nieraz chodzą, to, to głowa mała, nie. I, i, i, I to jest to. I czasem być może nieraz się nie zgadzałem z tym, jaką podjęli decyzję na sumieniu grupy, ale no, muszę się z tym pogodzić, prawda, bo nie jestem właśnie... I to mnie uczy też pokora. Pokora to jest pierwsza rzecz, która musi być. I, I są też u nas dwa, bo w Londynie chodzę na mitingi, ludzie, którzy są we wspólnocie, najpierw w polskiej byli i później teraz są już w angielskiej i w tej polskiej, w Anglii i oni są 30-40 lat, to są naprawdę już tacy wyjadacze, doświadczeni, a owcy. I, I nie są, na szczęście nie narzucają swojej, tylko siedzą wokół często właśnie powiedzą, jak to u nich było, doświadczeniem się podzielą i, I to takie cenne doświadczenie jest, że, że niektóre sprawy oni po prostu, no tak nie da się tych doświadczeń wszystkich przenieść z polskiego gruntu na angielski, a jeszcze tym bardziej tych kiedyś dla komuny, jakie były teraz jest to troszkę inaczej. Zresztą tak jak i z tradycjami, no one, one były lata, lata temu pisane i wypracowywane były w innych warunkach. W tej chwili jest już troszkę inna świadomość ludzi i nie ma aż takich problemów, jak kiedyś, gdzie tam czarnoskórych nie chcieli wpuszczać i tak dalej. Stąd się tam m.in. piąta tradycja i te inne dzieła. Więc mówię, już teraz czegoś takiego nie mam, przynajmniej na, na tych angielskich, w Anglii, na, na mitingach. E, Także to jest, no i cóż, no sumienie grupy decyduje i powiem wam, że tak już jest. Nie? Później nieraz, nieraz było tak, że coś zadecydowaliśmy i to było zmienione i, i, i za jakiś czas się okazywało, że zmieniliśmy to na gorsze, więc z powrotem zmienialiśmy na to, co było. <głos> więc to, to i takie rzeczy się działy. Ale, ale to, to była nasza nauczka, przez co stajemy się mądrzejsi, doświadczeni. I, I gra, nie? Tylko mówię, to jest, jest strasznie dużo pokory potrzeba, żeby się godzić z tym, że nie moje jest zawsze na wierzchu, że to jest, to musi być wspólne, wypracowane. To samo jest w rodzinie, nie? Że ja bym chciał tak, bo ja uważam, że tak jest najlepiej dla rodziny, no ale że ja nie jestem sam w tej rodzinie. No, dla mnie jest coś innego lepsze, dla lepsze, dla partnerki, dla dziecka jest co innego dobre. No, musimy razem ustalić coś, nie? coś, gdzie każdy to gdzieś tam się od, odnajdzie, w, w, tym, w tym, co, ustawimy, co ustalimy, a nie, a nie tylko moje czy czyjeś, bo, bo, bo wtedy reszta jest zadowolona. Ale nawet jeżeli źle podejmiemy złą decyzję, no to trudno, każdy bierze ją na krater, tak powiem, później jest z uśmiech i relaks, no trudno, podjęliśmy złą decyzję, uczymy się na tym, to, to nie koniec życia, nie bądźmy tacy poważni, jeżeli I idziemy do przodu dalej. No, 20 minut dopiero minęło, a ja już, a ja już chyba wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia, no, co, może jakieś pytania później będą. Coś... A na razie na tym skończę i będzie więcej czasu na dzielenie się dla innych z doświadczeniem. Dziękuję.